Kiedyś miała w planach Odejść sama i nie myśleć o mnie znów Będę szedł wciąż po twoich śladach By przynieść ogień, gdy dopadnie ciebie chód Gdybyś kiedyś miała w planach Odejść sama i nie myśleć o mnie znów Będę szedł wciąż po twoich śladach By przynieść ogień, gdy dopadnie ciebie chód Nie ma tu miejsca na gierki, nie, nie nie, nie, nie, a nie ma tu miejsca na testy o nie, nie, nie, nie Nie jesteśmy już dziećmi Tak dobrze wiem Możemy być młodzi na wieki i przez to razem przejść Nie chcę skończyć jak wrak morza Twój dotyk uspokaja mnie jak proza Zawsze wchodzę all in nie po koszta Choć charaktery niszczą nas jak Mosa Olać ten temat to proste Rozmienić życie na grosze Pamiętaj czasu nie cofniesz Za żadenkę, żaden Myśli są tu pomostem Rady nie są pomocne Jedno jest tu istotne I wiem, że dobrze wiesz, że Gdybyś kiedyś Miała w Odejść sama i nie myśleć o mnie znów Będę szepcieć Po twoich śladach. By przynieść ogień, gdy dopadnie cię. Nie Ciebie chłop, Gdzie miałeś lepiej kiedy to było? Dziś życie testuje na. Już sama nie wiesz czy to była miło, Żyć tylko chwilowy blask Każdy by chciał brać życia na kilo A zamiast bać mały gra To nie mój film i opuszczam kino mieć pamięć kada Nie ranią mnie Twoje słowa Jak szlepen naboje boje Płoną emocje aktowa Znów nie rozsąde, Szczelisz swoje życie na tora I tam Ci wygodnie Dziś jestem jedynym, który podąża, żeby Cię podnieść Też tego chcę, żeby życie było lekkie Spokój, czek, patent na życie wieczne Nie wiem, gdzie jest koniec, bliżej z każdym oddechem I nawet na ślepo przez oceany za Tobą po wodzie pobiegnę Gdybyś kiedyś miała w planach Odejś sama i nie myśleć o mnie znów. Będę szedł po twoich śladach, by przynieść ogień, gdy dopadnie ciebie chłód. Gdybyś kiedyś miała plana. Odejść sama i nie myśleć o mnie znów. Będę szedł po twoich śladach, by przynieść ogień, gdy dopadnie ciebie chłód. Gdybyś kiedyś,